Dzisiaj podzielę się z wami ewangelią Mateusza 6, szósty rozdział, od pierwszego wersetu do ósmego i od 16 do 18. Znany fragment, przeczytam go może. Baczcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano, inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca Waszego, który jest w niebie.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 A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni rozumieją, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg z was, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. I od 16. wersetu, a gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierając zapłatę swoją, ale ty gdy pościsz, namaść głowę swoją i mój twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Już kiedyś chyba się dzieliłem z wami fragmentem tego słowa. Dziś go troszeczkę rozbuduję. Na pierwszy rzut oka, wiecie, my widzimy tutaj, niektórzy mówią, że mamy tutaj trzy filary pobożności, prawda? Jaumurzna, czyli po prostu wdawanie, wspieranie potrzebujących, tak no, dzisiejszym językiem mówiąc, modlitwa i post. Ale wiecie, mimo że są tu jakby trzy różne rodzaje pobożności, rodzaje aktywności, to tak naprawdę mamy tutaj, jeśli się przyjrzymy, jeden wspólny element, który jakby spina to wszystko. Wiecie, tak naprawdę Jezusowi nie chodziło o to, żeby powiedzmy nadać prawo, nie wiem, dawania, modlitwy i uczynić z tego jakieś filary pobożności, ale na naprawdę Jezus w pewien zawalowany sposób zadaje takie pytanie, dlaczego robisz to, co robisz? Jakie są twoje intencje? Jaki jest powód, motyw, kiedy dajesz, kiedy modlisz się, poszcisz, czy kiedy robisz cokolwiek innego? Okazuje się, że możesz robić szlachetne rzeczy, mając słaby motyw, możesz robić również mniej szlachetne rzeczy, mając dobry motyw. To jest istotne, jaki motyw serca twojego skłania cię do tego, żeby robić to lub tamto. Więc jakie są twoje intencje, najgłębsze zamiary, zamysły, pobudki? To jest to pytanie, które Jezus w tym fragmencie wie, że zadaje. Dlaczego podążasz do wybranego celu? Bardzo ważne jest to dno, drugie dno, motyw, postawa, która jakby spoczywa na dnie twojego serca. Czasem właśnie tak jak już powiedziałem, ważniejsze są twoje motywy niż twoje działanie. Wiecie, ze złym motywem jest tak jak z uszkodzonym celownikiem w karabinie. Możesz mieć jakiś cel... Celujesz i oddajesz strzał, tak? ale jeśli ten celownik jest jakiś zwichrowany, to możesz nie trafić do celu. Wiecie, to właśnie jest tak, że im bardziej masz niewłaściwy motyw, tym bardziej możesz się oddalać od celu, który Bóg dla ciebie zamierzył. Mimo, że działania możesz podejmować jak najbardziej w porządku. W porządku jest post, w porządku jest modlitwa, w porządku jest dawanie, prawda? To niesamowite, co może włazić z ludzi, kiedy ujawniają się ich niewłaściwe motywy. Wielu mo kaznodziei upadło w swoich służbach, dlatego że mieli niewłaściwy motyw działania. Chciwość, chęć poklasku, chęć zysku, mimo że na zewnątrz robili właściwe rzeczy. Pamiętamy może historię o Józefie, wiecie, on Dostał się do studni i kiedyś się z wami dzieliłem, że prawdopodobnie dostał się tam przez swój niewłaściwy motyw. Wiecie, on dostał obietnicę od Boga, obietnicę tego, że będzie miał przewagę nad swoimi braćmi, ale wiecie, to obudziło w nim pobudkę wywyższania się nad innymi, pobudkę pychy po prostu. Jak przyjrzysz się tej historii, to możesz to zobaczyć. Mimo, że Bożym celem było wywyższenie Józefa, z Bożego punktu widzenia było po to, żeby uratować ówczesny Izrael i wielu Egipcjan, jak się później okazało. Józef przez niewłaściwe motywy trafił do studni i wiecie, to jest tak, że nasze krzywe motywy prowadzą nas w niechciane miejsca. Wcześniej czy później. Motyw serca, intencje są czymś, co jest głęboko ukryte i zakorzenione w sercu człowieka, na dnie jego duszy, czasem tak głęboko poniżej świadomości. Czasami tych naszych niewłaściwych motywów jesteśmy nieświadomi. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że z reguły człowiek ma dwa powody, dlaczego coś robi. Pierwszy to taki, dla którego myśli, że coś robi i ten drugi rzeczywisty. Wiecie, to się czasem okazuje prawdą właśnie. I tak naprawdę tylko Bóg sam dokładnie zna motywy naszego serca i tylko On jest w stanie nam je objawić i pomóc nam zastąpić złe intencje dobrymi intencjami. Dla Boga, wiesz, ważne jest nie tylko, co robisz dla Niego, ale dlaczego robisz dla Niego. Bo możesz mówić, mówię, robić poprawne rzeczy z punktu widzenia prawa, ale mieć niewłaściwe motywy. Więc zadaj sobie pytanie, czy na przykład służysz Bogu z powodu chorego lęku przed nimi, przed Bogiem, czy z powodu miłości? Ja Ci gwarantuję, że dla Boga ma znaczenie, dlaczego robisz to, co robisz. Czy służysz mu na przykład z powodu nadmiaru poczucia winy? Wiecie, niektórzy angażują się w służbę, bo mają poczucie winy. Może służysz Bogu po prostu z miłości. To jest ta właściwa motywacja. Czy może służysz Bogu z nadmiaru poczucia obowiązku? Wiecie, są tacy ludzie, którzy czują się non-stop zobowiązani, że muszą coś robić, bo jak nie, to albo spotkają ich coś złego, albo będą potępieni, albo Bóg będzie się na nich gniewał. Ja ci gwarantuję, że mimo, że mając tak, tego rodzaju motywy służysz Bogu, Bóg nie jest szczęśliwy z tego powodu. Myślę, że Bogu przynosi to smutek, więc dla Boga ma znaczenie, dlaczego coś dla Niego robić. Wiecie, my Czasami próbujemy określać czyjeś motywy, mówimy, a ten to powiedział dlatego, że mnie nie lubi, a ten to powiedział dlatego, żeby się przypodobać komuś, żeby się podlizać, ale wiecie, my musimy sobie zdać sprawę, że tak naprawdę my nie mamy na tyle możliwości rozpoznania czyjegoś rzeczywistego motywu, żeby go osądzać. Dobrze powiedzmy założyć czyjeś dobre intencje, bo łatwo się pomylić po prostu. Tak jak już powiedziałem tylko Bóg jest, dokładnie zna serca ludzi, dokładnie zna motywy ludzi. Więc lep, lepiej w tym momencie, tak jak mówię, założyć, że ktoś ma dobre intencje. Teraz wracając do Mateusza, tu nie chodzi o to na przykład, że kiedy komuś dajesz, ktoś pyta, to, to od ciebie ty kłamiesz, że nie, no bo Biblia mówi, że, że niech nie wie lewica, co czyni prawica. Tak jak mówię, to jest wyolbrzymienie hiperbola, ten fragment, podobnie jak przysłowiowe odcięcie sobie gorszącej dłoni i wyłupienie oka. Jezus właściwie dotyka tutaj właściwego motywu. Więc Jezus wytyka faryzeuszom niewłaściwy motyw, zarówno przy okazji modlitwy, postu i dawania, ponieważ jakby wytknął im niewłaściwy motyw w postaci chęci podobania się ludziom. Zadał im pytanie, dlaczego robisz to, co robisz? Dlatego, żeby podobać się ludziom, czy po to, żeby podobać się Bogu. I wiecie, motyw sprawia, że on powoduje pewien rozdźwięk, kiedy robisz nawet coś właściwego między tym, co robisz, a tym, dlaczego to robisz i przynosi coś, co możemy nazywać roz, pewne rozdwojenie, które nazywa się hipokryzją. Prawda? Jezus tutaj zaczyna do faryzeuszu od słów obłudnicy, to jest greckie słowo hipokrytes, czyli po prostu hipokryci. Bo wiecie, hipokryzja zawsze przyniesie gorzki owoc. Zły motyw, jeśli on jest schodowany, długo się utrzymuje, to w końcu wcześniej czy później przyniesie gorzki owoc. W tej wypowiedzi Jezusa warto zauważyć, że zapłatę dostaje tutaj zarówno faryzeusz z niewłaściwymi motywami, jak i człowiek z właściwymi motywami działania. Tylko teraz kto komu odpłaca. Do tego odpłaca jeszcze później wrócimy, bo to troszeczkę jest no, problematyczne tłumaczenie, ale umówmy się na, na razie, przy słowie, że w jakiś sposób Bóg odpłaca również. tak? Więc w pierwszym przypadku przy niewłaściwym motywie faryzeusze dostają nagrodę od ludzi, a w drugim przypadku człowiek z właściwymi motywami dostaje nagrodę od Boga. Wiecie, tekstus receptus tłumaczy w ten sposób, że ojciec odda jawnie, czyli jawnie dla ciebie, jak i niejawnie dla wszystkich. I wiecie, jest tak, że my mamy swoje złe motywy, niewłaściwe, i wiecie, to jest tak, że Bóg się nie mści za nasz zły motyw w naszym życiu. Bóg nie każe nas za nasz zły motyw, On nam pokazuje nasz zły motyw, ale jeśli my z nim nic nie robimy, to on po prostu nas zostawia z tym motywem i wiecie, zawsze będzie później tak, że krzywy motyw przynosi złe konsekwencje, które pustoszą nasze życie. Tak więc nie opłaca się nosić w sobie złych motywów, tylko się ich pozbywać. Ale kiedy właśnie Bóg widzi kogoś z właściwym motywem, on staje stroną uradowany i no, teraz możemy błogosławić. I posyła swoich aniołów do tego, aby błogosławić tych, którzy mają właściwe motywy. Bo widzisz, może być tak, że ty nawet może coś czynisz nie do końca trafnie, ale jeśli stoi właściwy motyw za tym, to może tak być, że mimo nie, twoich niezgrabnych działań, ostateczny rezultat, owoc będzie dobry dzięki właściwej intencji. Tak więc twoja intencja, twój motyw jest ważny. Aczkolwiek oczywiście, że same dobre intencje nie wystarczą za wszystko, Zawsze dobrym intencjom powinna towarzyszyć kompetencja, prawda? Ja już chyba wcześniej podobałem nawet kilka razy chyba ten przykład. Ja mogę mieć dobre intencje i chcę, chcę ci pomóc. Ty masz jakiś problem z kolanem na przykład, więc kiedy ja ci zaoferuję pomoc w postaci operacji zrobionej przeze mnie, to podejrzewam, że szybko uciekniesz, bo dobrze wiesz, że nie mam dobrych kompetencji, mimo że mam dobre intencje, prawda? Jest idealnie, kiedy wraz z inten dobrymi intencjami idą właściwe kompetencje. Dobrze sobie zadawać pytanie od czasu do cza czasu, dlaczego coś robię, i nie odpowiadać sobie zbyt szybko. Wiecie, bo, bo często, właśnie jest tak, że ten prawdziwy motyw jest głęboko ukryty i lepiej znaleźć szczerą odpowiedź, niż powierzchownie wysnuć motyw, że a ja mam właściwe motywy. Czasami prawdziwe motywy naszego serca są ujawniane przez niecelowe zachowania innych. Czasami ktoś nas zdenerwuje na przykład. Nie wiadomo dlaczego. I wtedy właśnie dobrze sobie zadać pytanie. Bo z reguły to nie jest tak, że ta osoba jest jakaś dziwna, tylko prawdopodobnie jest tak, że ta, w tej osobie jest coś, co w nas drażni, co odbija jakby to, to co jest naszym problemem. Czasami czyjeś zachowanie ujawni nasz motyw. To, że ktoś cię denerwuje, może się okazać, że, że to twój motyw jest właśnie ujawniany przez, przez tą osobę, prawda? Biblia mówi, że żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie drugiego człowieka wygładza drugi człowiek. I to jest właśnie ten moment. I czy rzeczywiście na przykład jesteś rozdrażniony, że ktoś nie przyjął Ewangelii, bo nie przyjął Ewangelii, czy dlatego, że ktoś odrzucił twój pogląd, a w tym ciebie. Jaki jest twój motyw? Czy rzeczywiście na przykład chcesz kogoś przekonać do jakiejś doktryny, żeby mu pomóc, czy po to, żeby pokazać, że ja mam rację? Wiecie, to jest istotne. Wiecie, jest też tak, że ludzie jakby w taki automatyczny sposób wyczuwają nasze złe intencje. I nawet jeśli, jeśli to, co robimy jest właściwe, my mając niewłaściwe intencje, wiecie, ludzie to wyczują i stawią opór. Ale kiedy już zobaczysz właśnie sobie ten słaby motyw, to nie panikuj, bo, bo to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy potrzebujesz po prostu pewnej pracy nad sobą. Niewłaściwy motyw nie, z reguły nie zniknie jak najszybciej, ale jest to pewien proces. Z reguły właśnie jest tak, że za każdym grzechem najczęściej stoi jakiś motyw. My grzeszymy dla czegoś, z jakiegoś powodu, prawda? I taki motyw jest jak korzeń. Możesz uciąć roślinkę, czyli jakiś uczynek, grzech, a za jakiś czas i tak wyrośnie coś z tego korzenia, bo tym korzeniem jest niewłaściwy motyw. Często jest tak, żeby jakiś grzech usunąć ze swojego życia, musisz dokopać się głęboko i pozbyć się korzenia. A to może trwać nawet latami. Więc ja zdaję sobie sprawę, że każdy z nas, również ja, ma mniejsze lub większe, nie do końca szlachetne motywy, kiedy ja widzę czyjeś niewłaściwe motywy w kimś, nie panikuję, czasami je po prostu przemilczę. No to jest pewna nasza słabość. Natomiast bywa, że gdy niewłaściwy motyw urasta do rozmiarów krzywdzących innych, no tak, no to wtedy trzeba zareagować. Wiecie, niewłaściwe motywy, które są w naszym życiu, one często rodzą się ze względu na nasze niezaspokojone potrzeby i pragnienia. powinniśmy być tego świadomi. Z reguły za... Niewłaściwym motywem kryje się jakieś niezaspokojone potrzeba lub pragnienie. Więc Zadaj sobie pytanie, jakie są to pragnienia i co możesz zrobić, żeby je zaspokoić, prawda, w Boży sposób. I kiedy okazuje się, że kiedy twoje pragnienia są zaspokojone, znika twój problem krzywego motywu. Wracając do Ewangelii Mateusza właśnie, do tego fragmentu, wiecie, czasami ten fragment jest źle zrozumiany. Czasami wręcz złe zrozumienie tego fragmentu prowokuje właśnie kogoś do niewłaściwej postawy. Ja teraz powiem o tej postawie. Mamy właśnie tutaj, że Bóg odpłaci. No tak, no to czym się nam chojarzy odpłacanie? Z pewnym handlem, prawda? Z pewną wymianą. My czasami próbujemy Bogu płacić, czy to właśnie modlitwą, czy finansami, czy postem, myśląc, że skoro my zapłacimy Bogu, tymi pobożnymi rzeczami, no to Bóg się nam odpłaci jakimś błogosławieństwem. To jest kolejny niewłaściwy motyw i wiecie, tu właśnie wychodzi to niezbyt szczęśliwe tłumaczenie, ponieważ to jest ciekawe, wiecie, że w przypadku, gdy jest mowa tutaj w tym fragmencie o odpłacaniu przez ludzi, to jest inne słowo użyte niż odpłacanie w przypadku Boga. W przypadku, gdy właśnie zapłata od ludzi, jest w tym fragmencie wymieniona, jest tu użyte słowo niston. To jest rzeczywiście zwi słowo związane stricte z handlem wymiennym. Natomiast w przypadku gdy właśnie, gdy jest tu, tak jak mamy tutaj tłumaczone, że to Bóg nam odpłaca, to jest inne słowo użyte. Tu jest apodos, które tak naprawdę, yy, ono najczęściej jest tłumaczone jako oddać, zwrócić, odwdzięczyć się i właśnie nie wiem czemu tylko w tym fragmencie jest przetłumaczone jako odpłacie. Nie ma tu idei handlu, wymiany towarowej, niczego takiego, tylko pewnej relacji. Właśnie wszędzie gdzie apodos nie jest tłumaczony jako zapłata, odpłata. W innych fragmentach jest to tłumaczone jako odda, zwrócić odwzięczy się. Na przykład to słowo jest użyte w momencie, kiedy Jezus po uzdrowieniu oddał syna jego ojcu. W Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale to słowo apodos jest użyte w momencie, kiedy... Jezus przeczytał fragment ze zwoju, pamiętamy, on ogłosił tam, teraz jest czas łaski, prawda? Jest napisane, że on, kiedy to przeczytał, oddał zwój przełożonemu, przełożonemu synagogi, przy pomocnikowi. Więc idea tego słowa jest jakby oddać komuś coś, coś wcześniej do niego należało. Wiecie, to jest ciekawa myśl, nie wiem, czy do nas może to docierać właśnie, bo, bo tak naprawdę okazuje się, że Boża odpłata, czy oddanie, odwdzięczanie się, to jest odwdzięczanie się czymś, co już należy do Ciebie. I wszystko, co już do Ciebie należy, do Ciebie należy tylko dlatego, że Jezus na krzyżu Cię usprawiedliwił i umożliwił dostęp do łaski. Już nie musisz próbować handlować z Bogiem jakimikolwiek dobrymi czynami, żeby coś od Niego wydębić, coś od Niego otrzymać. Kiedy modlimy się czasami, to próbujemy Bogu zapłacić na przykład długością modlitwy, próbujemy Bogu zapłacić tym, że płaczemy, wijemy się i myślimy, że usilnie go w jakiś sposób taki prosimy, że jak zbierzemy dostatecznie dużo ludzi, to to będzie dostateczna waluta, żeby go przekonać do tego, żeby on nam odpowiedział. Podczas gdy słowo mówi, że dwóch lub trzech wystarczy. Kiedy modlisz się, musisz się zastanowić, dlaczego się modlisz żeby właśnie zahandlować z Bogiem i później nie ma odpowiedzi i ty jesteś wkurzony, bo no przecież ty poświęciłeś tyle czasu na modlitwę, a tutaj Bóg no się wygłupia i nie odpłaca. Czasem jest tak na przykład, że jesteś w potrzebie i chcesz Boga o coś prosić i, i nagle czujesz sobie taki hamulec, no nie modliłem się ostatnio zbyt wiele, teraz chcę przychodzić do Boga, nie byłem zbyt pobożny w tygodniu. Wiecie, to też jest rodzaj handlu. Bo ty od razu myślisz sobie, że nie zapłaciłem wcześniej Bogu dobrymi uczynkami, dobrym zachowaniem się, że tak powiem. Więc jak ty teraz możesz przyjść do Boga, prosić Go o coś? To też jest niewłaściwa postawa. Bóg wysłuchuje cię dlatego, bo po prostu jest dobry. To ci zawsze powinno utkwić w głowie, kiedy zwracasz się do swojego Ojca w niebie. On jest tak dobry, że on posłał swojego syna, żeby bez żadnego strachu, poczucia winy, ekstremalnej odwadze mógł go prosić o cokolwiek. To jest ciekawe, że Jezus tak naprawdę, na przykład przy grobu Łazarza, jedno zdanie modlitwy do Boga. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I został natychmiast wysłuchany. Ale wiecie, to wynikało z jego pewności relacji z Ojcem. że on nie musi się tam... Nie wiadomo jak zwijać, kłaniać przed Ojcem, żeby coś od Niego wydębić, wyhandlować, wyszarpać. Wiecie, mentalność handlarza w Tobie blokuje Boże błogosławieństwo w Twoim życiu. Ewangelia Jana 2, 13-17, Przeczytajmy sobie, znany fragment. A gdy się zbliżała Pascha Żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy.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 wypędzenia handlarzy ze świątyni, kupców, gdzie Jezus, można powiedzieć, sprzeciwił się koncepcji relacji z Bogiem za pośrednictwem handlu. I gdzie jest Boża świątynia według koncepcji Nowa Przymierza? Kto jest tą świątynią? My jesteśmy, prawda? Każdy z nas. Jezus nie chce, żeby w Jego świątyni, w domu Jego Ojca miał miejsce handel. Jakkolwiek by on miał wyglądać. Tu wyglądał że tak powiem w, w rzeczywisty sposób, ale właśnie czasami my próbujemy handlować z Bogiem i robimy ze świątyni Ojca, z domu Ojca targowisko. To jest taka ostra reakcja Jezusa, ale wiecie, ja wierzę, że On w miłości skręcił ten powrózek, nie wywracał tam handlarzy, tylko stoły. Myślę, że w ten sposób Jezus chce wybić nam wszystkim z głowy wszelką myśl o handlowaniu uczynkami za łaskę. To też jest ciekawe, on nazwał ciebie domem Ojca. Ciekawe dlaczego, na przykład nie świątynią Ojca. Ja myślę, że dlatego, że dom kojarzy się z pewną bliskością, prawda? Z pewną relacją z rodziną. Kolejna kwestia, dlaczego dajesz Wiecie, my czasami dajemy na kościół dziesięcinę, na tasę, na kolektę, jakkolwiek nazwiesz, na służbę z pewnego wyrachowania, myśląc, że skoro my płacimy na Boże dzieła, to Bóg odwdzięczy się nam finansami. Taki handelek tam. Ale właśnie Bóg chce, żeby w Jego Królestwie panowało radosne dawanie i przyjmowanie. Chodzi o to, żeby nie spodziewać się, dając komuś, czy na służbę Bogu, nie spodziewać się, Zwrotu tylko po prostu być wdzięcznym Bogu, robić to z wdzięczności. Jezus powiedział, darmo wzięliście, darmo dawajcie, tak? W innym miejscu, w Koryntian, Biblia mówi, radosnego dawcę Bóg miłuje. Wiecie, czasami chrześcijanie źle rozumieją prawo siania i zbierania. To nauczanie jest czasami wykrzywione, czasami chrześcijanie źle je rozumieją i zaczynają myśleć, że prawo siania i zbierania polega na handlu z Bogiem. Że jak oni zasieją, to Biblia mówi na przykład, że jeśli pójdziesz za mną, to otrzymasz stokroć tyle, to tak, dałem stówkę, 100 razy 110 tysięcy. No dobry interes. Niedawno słyszałem taką historię pewną ze służby Andrew Łomaka. Na jednej konferencji, on był w jakimś zboże bodajże. W pewnym momencie kaznodzieja wstał i zadał takie pytanie, czy jeśli w tym tygodniu dostałbyś tysiąc dolców, tak ekstra, czy byłbyś w stanie przekazać jedna na służbę Andrew Maka. No jeśli tak, to wstań. Parę osób wstało. No jasne, pewnie. No i co się okazało, wiecie, za parę dni te osoby przyszły i zaczynały się składać świadectwa. Jeden na przykład, niespodziewanie, dostał tysiąc dolarów podwyżki w pracy. No więc super, nie? Ten tysiąc przekazał, nie? No, no jeszcze Bóg, mu bóg w ten sposób, że już następne te dodatkowe tysiące na wypłaty, też będą dla niego. Ktoś inny dostał niespodziewany spadek. Ktoś dostał pod kogoś na przykład 5000 dolarów. Dał te tysiąc dolarów. Fajnie, super atmosferka, fajne świadectwa. Andrew Womek wziął co jego i odjechał. I za jakiś czas, bodajże za tydzień, czy za dwa, pastor ogłosił jeszcze raz. Jeśli miałbyś dzisiaj tysiąc dolarów ekstra, tak czy byłbyś w stanie przekazać na służbę pastora Andrew Łomaka? Jak myślicie, ile osób stało w zbożu? Tak jest, dokładnie, prawda? Tylko, że wiecie co, później Andrew Łomak pytał właśnie tego pastora i co, jakie świadectwa coś były? Zero. Zero. Bóg naprawdę patrzy na motywy serca. Te osoby wstały dlatego, że one sobie zakalkulowały. Aha. Jeśli te osoby tak zostały pobłogosławione, jak ja zahandluję, no powiedzmy nawet tego tysiaka, nie? No i tak mi zwróci jak tamtemu, nie? No to kurczę, świetny interes. Bóg patrzy na motywy naszego serca. Naprawdę twój niewłaściwy motyw jest w stanie zawalić nawet takie potężne prawo, jak prawo siania i zbierania. Bóg nie jest takim automacikiem, że jak Wrzucisz tam 5 zł, to ci wyskoczy 100 zł. Więc żadnego handlu z Bogiem. Bo Bóg nie błogosławi handlu. Handel z Bogiem powstrzymuje jego błogosławieństwo. Wiecie, my czasami myślimy, że jak czegoś na przykład sobie odmówimy, na przykład post jest takim przykładem, prawda? To będzie taka waluta, którą zapłacimy Bogu, prawda? Poszczę 20 dni, no to nie ma, bata niebo wstąpi na ziemię. Wcale tak być nie musi. Jeśli myślisz, że ty płacisz Bogu postem i Bóg musi działać, to możesz się rozczarować. I powiem szczerze, często tak spotykałem się z osobami właśnie, które w ten sposób myślały. I jaki był rezultat postu? No, no tak słabo. Motyw, znowu motyw. Może myślisz, że jak przychodzisz co niedzielę do kościoła, to to jest taka twarda waluta, którą płacisz Bogu i dlatego On ci będzie błogosławił. Może taką walutą w twoim mniemaniu jest angażowanie się w jakąś służbę. Szczególnie kiedy wpadamy w jakieś kłopoty, to my mamy tendencję, mamy taką pokusę właśnie, żeby płacić Bogu jakimś religijnym działaniem, to On wtedy wyciągnie nas z tarapatów. Wiecie, Bóg wyciąga nas z tarapatów dlatego, że jest dobry, dlatego, że jest miłosierny. Nie dlatego, że czymś mu zapłacimy, że coś mu damy. Co my możemy mu dać? Tak naprawdę pomyśl sobie. Czy naprawdę myślisz, że Bogu tak bardzo zależy na tym, żebyś spełnił religijny uczynek taki czy tamty? Bo jak go spełnisz, to to, aha, to go wtedy, to on, Okej, okay, wyciąga portfel i wtedy ci zapłaci. To nie jest jego natura. Wiecie, my się śmiejemy czasami ze średniowiecznych biczowników. Ale sami myślimy, że jak zapłacimy Bogu jakimś cierpieniem, coś Mu ofiarujemy, złożymy jakiś ślub, przyrzekniemy coś Bogu, to On musi nas pobłogosławić, musi nas wysłuchać. Ale on, naprawdę On nic nie musi. Nie skłonisz Go do niczego takim postępowaniem, takim myśleniem. Nie skłonisz Go do niczego żadnym handlem. On Ci będzie błogosławił po prostu dlatego, że jest dobry. Ale wiesz, bywa, że taki handel... On powstrzymuje wręcz Boże błogosławieństwo w Twoim życiu. Więc nie warto handlować. To nie jest właściwy motyw. Nie zdobędziesz przychylności Boga handlując, bo masz przychylność Boga po prostu przez krew Jezusa, przez nic innego. Mentalność handlowca okrada Cię z relacji z Bogiem. Kiedy pozbędziesz się tego przekonania, że żeby coś dostać od Boga, to trzeba za to jakoś zapłacić, to wtedy Niebo się otworzy, może nie jakoś, nie wiadomo jakimś szerokim strumieniem. Nie myśl sobie, ale jednak wiecie, czasami nas samo to handlowanie męczy i zabija. I dlatego tak cię czasami wkurza, gdy starasz się o jakieś błogosławieństwo, właśnie charatasz gdzieś na polu jak ten drugi brat z przypowieści o synu marnotrawnym, a przychodzi jakiś tu byle nieduchowy chłystek, Dopiero co co się nawrócił, ale on wierz, wierzy w łaskę Bożą i on natychmiast od razu otrzymuje to, o co prosi. Taki jest Bóg właśnie. Czasami właśnie my myślimy, że Bóg jest coś nam winien, no bo pełni tak wspaniałe uczynki. Dobrze, pobożnie się zachowuje, no więc chyba, Boże, mam jakieś prawo do jakieś błogosławieństwo może albo coś, nie? To tak nie działa. Złościsz się, bo Bóg, masz wrażenie, że Bóg niewystarczająco się błogosławi w stosunku do tego, jak mu płacisz. Ale właśnie ten problemem jest handel. A nie to, że Bóg cię nie słyszy. Właśnie to mentalność handlarza sprawiła, że uczniowie widząc ślepego koło betezdy, pytali się Jezusa, no kto zgrzeszył, łączy czy jego rodzice, że się takim ślepym urodził. No bo prawo odpłaty działa, no to... Komuś się źle powodzi, no to musi być nieposłuszny Bogu, prawda? No nieprawda. To właśnie przyjaciele Hioba zarzucali Hiobowi, już na początku księgi czytamy, że nie było takiego człowieka na ziemi jak Hiob, który tak się podobał Bogu. I przyjaciele Hioba próbowali mu wmawiać, no że musiał zgrzeszyć, skoro go spotkały takie nieszczęścia. To jest właśnie mentalność handlarza. Zapłacisz Bogu jakimiś dobrymi uczynami, to Bóg cię pobłogosławi zapłacisz złymi czynami, karma wróci. Karma nie jest chrześcijańską koncepcją. Musimy zrozumieć, że kiedy zaczynamy handlować z Bogiem, zaczynamy chodzić w kłopoty. Zaczynamy wchodzić w religię. Zaczynamy oddalać się od relacji z Bogiem. Tak naprawdę. Dlaczego o handlu tak dzisiaj mówię tyle? Bo w zasadzie ten motyw nas najbardziej okrada. Jest pewnie wiele innych motywów, które sprawiają, że no tak jak Biblia mówi na przykład, Bóg się pysznym sprzeciwia, ale myślę, że ten handel jest takim chyba największym problemem w chrześcijaństwie. Więc nie handlujmy z Bogiem, bo to się nie opłaca. Biblia mówi, przyjdźcie do mnie, nabywajcie za darmo. Amen? Amen.